News, people, interviews, Music. history. It's Detroit. It's Detroit, Polish Detroit. Polish Detroit. With Lucas Łitkowski. Witam w kolejnym podcaście Polski Detroit przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj, a, dzisiaj rozdaję prezenty. <laughs> Mam trzy kody do gry, interaktywnej książeczki, systemu, jakkolwiek to chcecie nazwać. Mówię o googlowym ingresie i o bikrabitowej lokomotywie, no, ale szczegóły za chwileczkę. Na sam początek ważna informacja a propos Detroit. To, że miasto stoi nad przepaścią finansową to wiadomo już od dawna. Nie wiadomo było tylko, co będzie robione, żeby to miasto jednak nadal było miastem w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli z burmistrzem i z Radą Miasta. No ale niestety teraz gubernator stanu, gubernator stanu Michigan, Rick Snyder wysłał, wysłał swoich ludzi, by przyjrzeli się z bliska finansom miasta, kondycji w jakim się znajduje. No i niestety grupa specjalistów przedstawiła raport gubernatorowi mówiący o tym, że jest bardzo źle i że czas już powołać jest emergency managera, człowieka, który będzie w imieniu burmistrza i Rady Miasta zarządzał finansami. No cóż, tak wyglądała sytuacja w kilku już miastach Michigan, gdzie właśnie emergency manager piastował funkcję głowy miasta i rzeczywiście podejmował bardzo mało popularne decyzje, włącznie z wyrzucaniem ludzi na bruk i ograniczaniem uposażeń tych, którzy zostali. No ale niestety trzeba takich radykalnych, radykalnych, środków, żeby Detroit nadal egzystowało. Najprawdopodobniej w nadchodzących tygodniach gubernator Snyder ogłosi, że powołanie właśnie emergency managera, burmistrz miasta, rada miasta przestaną podejmować jakiekolwiek decyzje. Jest to sytuacja naprawdę wcześniej niespotykana, tak duże miasto jak Detroit nigdy nie było, nie zbankrutowało, nigdy nie było pod pieczą emergency managera, także sytuacja bez precedensu. Czy rzeczywiście to pomoże miastu? Zobaczymy, teraz jest trudno cokolwiek powiedzieć, ale chciałem wam powiedzieć, poinformować, że jest naprawdę źle. Zawsze w moim podcaście mówię o, o pięknym Detroit, o tym jak cudowni ludzie mieszkają, o tym co się dzieje, czy, czy jeśli chodzi o kulturę, historię, czy, czy jakieś wydarzenia. niezwiązane koniecznie z polityką, no ale tutaj rzeczywiście sytuacja jest bardzo zła i decyzja, którą podejmie Rick Snyder będzie miała wpływ na całe miasto i wszystkich ludzi tam mieszkających. No dobrze, teraz bardziej przyjemne rzeczy. Rozdaję prezenty. Yeah! <grywa> Oczywiście się śmieję. Dwie rzeczy. Przede wszystkim zobaczyłem ostatnio na, w sklepie App Store Apple bardzo fajną aplikację. Aplikacja nazywa się Lokomotywa Juliana Tuwima. Znacie wierszyk, na pewno nieraz czytaliście, a może nawet teraz czytacie swoim dzieciom. Ja zawsze mojemu synowi chciałem pokazywać jakieś aplikacje na moim iPhone'ie, iPadzie, czy, czy, czy teraz na tablecie Samsunga. aplikację, która zainteresowałaby go, która by była przede wszystkim po polsku, która by była ładna, dopracowana rzeczywiście aplikacja po której widać, że nie tylko ciężka praca, ale i serce w jej tworzenie zostało, zostało włożone no i taką aplikacją jest właśnie lokomotywa ze studia Big Rabbit i nie mówię tego dlatego, że mam dwa kody do rozdania z tego studia, tylko rzeczywiście aplikacja jest bardzo ładna grafika jest śliczna głosu użycza Piotr Frączewski, jest to powiedzmy jakby to na Nazwać interaktywna książeczka. I rzeczywiście na każdym kroku widać, że jest serce włożone w tworzenie tej, tej, tej aplikacji. No chociażby piosenka, która, która towarzyszy aplikacji. Zresztą posłuchajcie sami. Pakuj walizki i ruszaj w drogę. Przygoda widzi. Na peronie szykuj więc bilet swój słychać już Stukutku pociąg zbliża się Wagon ustawia się Za wagonem w przedziale miejsce masz Wymarzone cichy gwizd Bo już czas stacja szybko żegna nas W podróż ruszaj więc Wesoła nie ma gołów w stol, końca nie widać, kłusze lekko się i wie, że dokąd chcesz, wygodnie sobie sieć. Skakujący jak Wyliczanka, a lokomotywa Gra i do gry Zaprasza nas daj póki czas Wesołą grano E, także jeszcze raz, kolorowo, ładnie, Piotr Frączewski, piosenka świetna. Oprócz tego e, na stronie lokomotywa.bigrabbit.pl znajdują się bonusy dla dzieci kolorowanki, wycinanki oczywiście do pobrania za darmo, a dla troszkę większych dzieci tapety na desktop też właśnie z motywami z lokomotywy. Naprawdę polecam, link znajdziecie na polskidetroit.com a ja, tak jak powiedziałem, mam dwa kody dla pierwszych dwóch osób, czyli po kodzie dla każdej, dla osób, które odpowiedzą na trzy proste pytania związane właśnie z aplikacją Lokomotywa, czyli wysyłacie im prędzej, tym lepiej na adres polskiedetroitmałpka.gmail.com odpowiedzi na te trzy pytania. Pierwsze, w którym wagonie jest armata? Drugie, w którym wagonie są fortepiany? I trzecie, ile jest tych fortepianów? Czekam na odpowiedzi. Dwie pierwsze dostają po jednym kodzie. Druga rzecz, o której dzisiaj też jeszcze chciałem wspomnieć. Druga aplikacja, system już dla naprawdę dużych dzieciaków, takich na przykład jak ja, gra Ingress. Nie wiem, czy słyszeliście, najprawdopodobniej nie, chociaż naprawdę dużo teraz ludzi zaczyna w to grać, Ingres jest to pierwsza, najprawdopodobniej pierwsza tak duża gra zorientowana czy osadzona w rzeczywistości rozszerzonej. Gra została wydana przez pracowników Google w ramach startupów Google. Gra jest tylko i wyłącznie na androida i będzie, grając w tą grę, można wziąć udział w ogromnej batalii na ulicach miast, można się wcielić w oświeconych albo w ruch oporu, zieloni, niebiescy no i walczyć o być albo nie być energii. Wiem, troszkę enigmatyczne, ale gra jest naprawdę bardzo ciekawa i tak jak powiedziałem, no batalie toczą się na ulicach miast. Nie można grać w tą grę, siedząc przed komputerem. Można tylko sprawdzić stan gry, zobaczyć co się dzieje, ale grać nie można. Gracze muszą chodzić po ulicach, muszą znajdować się w odpowiednich miejscach. GPS w ich urządzeniach sprawiają, że no tak jak powiedziałem, nie da się stać w jednym miejscu, tylko trzeba e, robiąc nowe rzeczy, ruszać się. E, o co chodzi dokładnie w, tą, w tej grze? E, no cóż, walka, zdobywanie, hakowanie, e, zbieranie e, i nabijanie punktów doświadczenia oraz przechodzenie na wyższe poziomy. To są rzeczy, które oczywiście w większości gier mają miejsce, ale w ingresie, tak jak powiedziałem, jest troszkę inaczej, bo trzeba cały czas chodzić, cały czas się przemieszczać, żeby te wszystkie rzeczy robić. Gra jest nadal w wersji beta, trzeba mieć zaproszenie, żeby grać. Ja oczywiście mam takie jedno zaproszenie, jeden kod aktywacyjny, także też pierwszemu, pierwszej osobie, która wyśle do mnie e-mail, to z przyjemnością, z wielkim uśmiechem ustach wyślę to zaproszenie. E, powiedzmy, że no, może pytania kon konkursowego nie będzie. E, napiszcie tylko w której frakcji ja gram. Czy jestem zielony, czy jestem niebieski? Może troszeczkę podchwytliwe pytanie, ale, ale bo w sumie tak naprawdę to nie dałem żadnej wskazówki, czy jestem zielony, czy jestem niebieski, no ale z drugiej strony macie 50% szans na to, że dobrze odpowiecie. Także pierwsza osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi, dostanie kod aktywacyjny do Ingresa. No i chyba warto też na samym końcu powiedzieć, że Ingres, tak jak już wspomniałem, jest na Androida. Lokomotywa tu winma jest tylko i wyłącznie na iOS-a, Już niedługo będzie w języku angielskim i mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję. Jedyna rzecz, do której mam taki mały, którą bym wpisał na, na, na listę życzeń, to to, by Lokomotywa była też i na Androidzie, nie tylko na iOSie. No dobrze, to chyba tyle na dzisiaj. Coś jeszcze miałem powiedzieć? A, wiem. Co będzie w następnym odcinku? będę mówił o Korei. W poprzedniej mówiłem o jedzeniu koreańskim, a teraz już chyba czas powiedzieć o Koreańczykach, no bo dużo rzeczy teraz w mediach mówionych jest o Korei, przede wszystkim tej północnej. Ja byłem dwa razy w tamtym roku w południowej. Kilka obserwacji, kilka ciekawych rzeczy, które zobaczyłem i chciałem się z nimi z wami podzielić, także to już w następnym tygodniu. No, a później, później, tak jak już na początku dzisiejszego podcastu mówiłem, dużo się dzieje w Detroit i mam nadzieję, trzymam kciuki, że Detroit nadal będzie szło w dobrym kierunku, a nie w tym złym. Może to troszeczkę, może troszeczkę powinienem tą myśl rozwinąć, no, ale to przy okazji rozmów, właśnie. O Detroit i o tym, co, co czeka to miasto. No dobra, kończę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Na razie. Hej. Podcast Polskie Detroit. Od ponad pięciu lat w Twoich słuchawkach.